Pod namiotem słowa. Cyprian Kamil Norwid Do Najświętszej Panny Marii Litania Cóż wdzięczniejszego jako wdzięczność matki? Nadobniejszego, co od panieneczki Wyrumienionej ledwo jako kwiatki z dzieciństwa Alić w łono kolebeczki Zazierającej ze szczególnym zdziwieniem Czy prawda, że się prawda urodziła I że stworzyciel stawa się stworzeniem? Cóż wdzięczniejszego Albo... Jaka siła szczycić się może tym wynalezieniem, Albo gdzie miłość czystsza i wznioślejsza Między wszystkimi wszech serc miłościami, prócz tej miłości? Matko najśliczniejsza, módl się za nami. On tylko, jako sam nieuczyniony, bez Niewdzięczności kończy i zaczyna, on tylko, jako sam niezadłużony czasowi, tylko on, prawa nowina. Gdy człowieczeństwa zeszedł cichą drogą, jak do owczarni pasterz, a nie złodziej, natura jego nie witała z trwogą. Kto wchodzi? Wiedząc, i że mocen wchodzi. W pokorze jeno pierwej się zrównała, Tak, że zniknęła osobistość ciała. Więc Tobie, Matko, przyszło wydać Pana. Tobie świętymi niańczyć ramionami. I Tobie pogrześć. O niepokalana, módl się za nami.